I'm be able to Jestem tutaj jak strzała zatruta Mas i pospólstwa Skopie z dwa, Skop jest Buta Jestem tutaj jak strzała zatruta Mas i pospólstwa Skopie z dwa, Skop jest Buta Czas na miasta, kast, liryczny najazd Przyzwajasz, jestem tutaj, jest fajazd, te kacy, aja Najarany na maja Maxa, A jak inaczej w kace Co nie, no te, taką mam pracę Naprowadzam pociski na cel Ten kartel wpadace, zatapia głowicę Nigdy wice wersa wersach Katowice Jak wersal centralny, sprawdź, jestem tutaj W ciszy, po zatapiane Słyszy ten, który kopci jak huta Ciągnie tym jak druta, sprawdź, jestem tutaj Jestem tutaj, miasta kasta, Dzisiaj w stylu, stylu w, a nie łuta Nie miej mnie za fiuta, gdy jaja Andruta, złamie i zjem Majka jak mutant, jakiś fuj uczciwie zielony, to prawdziwy Hardcore, popierdolony Spójrz na to z tej strony, już dawno Spalony był gdybym jadł Nie my te mikrofony, te serio Nie, chcę to powiem, że kablem Popchnę potem, za zatem bądź bratem Nieablem, opłaca się Jak butelka z wiadrem, sprawdź motyw w powiadrze wczoraj statyw zjadłem Jeden kłopoty, dwa gastrofaza 30 złotych I czwarta baza, zaliczona na Hazard jest częścią biznesu, lecz wiesz jak jest FKS Znaczy bez stresu, bez sprawdź, to znaczy co? Literatura, FKS forma, konstrukcja, struktura Prawda jest taka trudna jak matura Ja strugam wariata, ty dopisz się w biurach Jestem tutaj jak strzała zatruta Masz i pospólstwa, a z jest buta Jestem tutaj jak strzała zatruta Masz i pospólstwa, a skop z buta Stupiaj tutaj, robię co dzieć jak, Wiesz jak? Podoba mi się tu pochcieć jak ja chcę Trzeba mieć jazdy stulecia Sprawdź najlepszy hip hop na własnych śmieciach Najlepszy kartko, miasta, miasta pasja Pomotam ustami. Miasta kastia miasta akcja, zamiast w konspiracjach, Biznes brzuć, uczuć, ma płynąć na rację, nie Ściemy tanie, ktoś za nie dostanie lanie, a nie peleny Panie i panowie, jestem w stanie dać nie Juta na zarzuty, skutywanie, rymowanie na tematy I bez też, wiesz jak jestem tutaj, bez Jak kwestie szukany w jaraniu, iniu jak prototyp Stanie w saniu, jak stereotyp To moje loty i pierdolę ploty o czym to jak? Aha, jestem tutaj, jestem tutaj ale w refrenie kopię z buta Jeszcze nie odlegle jak kalkuta ble. ble, ble na stopy i werble Tutaj utajniony jak akta Katarakta dla umysłów słów opartych na faktach Fach jak każdy inny a jak piek oczy Mach w płuca i zaskoczy I ci jak zapadka także Jakże to inaczej być może fakt Że jestem tutaj wiesz niczego nie zmienia Tak sam na sam namawiam do myślenia Jestem tutaj jak strzała za truta mas i po spurz buta jestem tutaj jak strzała zatruta mas i po spurz wskop buta buta